Kart historii Król Jan III Sobieski i UFO Jednym z dokumentów z dawnych epok odnoszących się do niezidentyfikowanego obiektu latającego jest list wysłany przez polskiego króla Jana III Sobieskiego do jego ukochanej żony Maryśki we wtorek 31 sierpnia 1683 roku. Oryginał listu znajduje się w zbiorach Osolineum we Wrocławiu. Król w tym czasie podążał w kierunku Wiednia oblężonego przez wojska tureckie, prowadząc 27-tysięczną armię na odsiecz miastu. W miejscowości Tuln miał się spotkać z księciem Maksymilianem. Król Jan III Sobieski tak pisze w swoim liście. Jam, dnia wczorajszego, uszedł z wojskiem więcej, niżeli mil sześć polskich. Zeszedłem się z rana z panem wojewodą wołyńskim i tak nas w kupie przeciąg zbiegł książę lotaryński, niespodziewanie bardzo, bo go i pierwsze nie poznały straże. W kilkunastą tylko koni przybierzał, ale nas przeciąg w dobrej zastał sprawie, z wielkim swoim i tych ludzi, co z nim byli, podziwieniem, bom trafunkiem pół godziny przedtem, jako iść na zajutrz, zordynował. Mamy też tu przeciąg Cztery usarskie chorągwie i z dzidami niemało, co się zdało wielce okazało. Przed tym spotkaniem się widzieliśmy na niebie o siódmej z rana w śliczną, bardzo jasną pogodę, tęczę niby małą, w miesiąc, to znaczy w księżyc właśnie zrobioną. Tak jako zwykł bywać kilka dni po nowiu, rzecz to całkiem niezwyczajna. Myśmy szli niby na zachód, a to się pokazało za nimi obróciwszy się ku wschodu, w lewo od Słońca. Potem z tego miesiąca poczęło się czynić coś na kształt X. To jest takim kształtem. U. Trwało to około pół godziny. Aż dziw bierze, ile rzeczowej informacji znajduje się w tym urywku listu. Weryfikując dane zawarte w liście, Kazimierz Bzowski odwołał się do precyzyjnego komputerowego programu astronomicznego. Oto wynik. Słońce tego dnia wzeszło nad Tulną o godzinie 4.10 i w momencie obserwacji dziwnego zjawiska było już 15 stopni nad horyzontem. W lewo od niego na nieboskłonie znajdowała się gwiazda Beta w gwiazdospierze Lwa, odległa od Ziemi o 62 lata świetlne. W dzień jednak nie była ona wzrokowo widoczna. Biorąc pod uwagę tę pierwszą tak dokładną obserwację zjawiska, możemy powiedzieć, że polska ufologia ma już prawie 330 lat. Na podstawie opracowania autorstwa Kazimierza Pzowskiego, Czytał Iwelios.